Minęła ósma. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Grzegorz Maciak. Zapraszamy na nabożeństwo kościoła zielonoświątkowego. Będzie to retransmisja wielkanocnej modlitwy ze zboru przy ulicy Siennej w Warszawie. Nabożeństwo rozpocznie Bogna Kuczyńska, a kazanie wygłosi pastor Arkadiusz Kuczyński. Zaśpiewa i zagra zespół zboru. Co? Stał, a cały Kościół odpowie prawdziwie zmartwychwstał. Kochani, witamy Was w ten piękny, niedzielny poradek. Przeczytałam, ktoś kiedyś to powiedział, że zmartwychwstanie, Wielkanoc jest dla nas wyzwaniem, bo w Święta Bożego Narodzenia w zasadzie wszyscy mogą poczuć się chrześcijanami, ale kiedy przychodzi Wielkanoc, i wyznajemy wiarę w to, że Jezus Chrystus powstał z martwych, tak naprawdę wtedy przejawia się nasza prawdziwa wiara. Bo musimy się skonfrontować z tą opowieścią, która brzmi w niesamowity sposób. Zajrzyjmy do Ewangelii Łukasza, przeczytajmy to, co zostało tam zapisane. Pierwszego dnia tygodnia ledwie zaczęło świtać. Kobiety przyszły do grobowca, niosąc wcześniej przygotowane wonności. Kamień zamykający wejście zostały jednak odsunięty, a po wejściu do środka nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy już nie wiedziały, co począć, oto nagle stanęli przy nich dwaj mężczyźni w połyskujących szatach. One zdjęte strachem pochyliły twarze ku ziemi i wówczas padły słowa Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma go tu, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam zapowiedział jeszcze w Galilei, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi, zostać ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie Jego słowa. Kościele, wyobraźmy sobie tą sytuację. Jest wczesny ranek, świta, kobiety biegną, idą w zasadzie, do grobu. Wiemy, że być może była tam Maria, Maria Magdalena, być może inne kobiety. Są zrozpaczone. Ich pan nie żyje, umarł. Wszystko się skończyło. Historia się zatrzymała. Nie ma już nadziei. Po prostu to jest koniec. Uczniowie siedzą w zamknięciu, są przerażeni. Myślą, że być może spotka ich ten sam los, co ich Pana. Ale one idą. Wiecie, tak się zastanawiałam, dlaczego one idą do tego grobu. Czy są odważniejsze niż inni? Czy może pomyślały, że w zasadzie jest już im wszystko jedno, bo ich nadzieje się nie spełniły? A może po prostu chciały spełnić, jakiś, dać ostatni dar miłości swojemu Panu? Przychodzą do grobu i nagle widzą odwalony kamień, pusty grób. I słuchajcie, w tym momencie one, czytam Słowie Bożym, z pewną bojaźnią, ale z wielką radością biegną z powrotem i niosą tą radosną wiadomość. Tą, to przesłanie, które Kościół od dwóch tysięcy lat opowiada całemu światu. Że nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że już jest koniec, że historia się zakończyła, że zło zatriumfowało, to wtedy Bóg wkracza w historię i On zamienia zło w dobro. Zamienia noc w światło, zamienia smutek w radość. On sprawia, że śmierć zamienia się w życie, a to, co nieodwracalne, staje się odwracalne. I to przesłanie brzmi od dwóch tysięcy lat, że Jezus żyje. Amen. Kościele. Dzisiaj mamy nasze święto. Jezus żyje, dlatego wstańmy i uwielbiajmy Go za to, co zrobił. I wszyscy razem. Bo to On zerwał zasłonę po to, żebyśmy mieli do Niego dostęp. Po to, żebyśmy mogli spotkać się z Nim twarzą w twarz. Nie tak, jak, nie tak jak kiedyś, kiedy arcykapłan tylko mógł przejść przez zasłonę, która oddzielała miejsce najświętsze od ziemi. Raz w roku, tylko raz w roku jedna osoba mogła się spotkać z Bogiem. Ale Bóg stwierdził, nie. Ja chcę się widzieć z każdym moim dzieckiem. Chcę się widzieć z każdym ktoś na tej ziemi. Bo to są moje dzieci. I może dzisiaj, może dzisiaj będzie ten dzień, kiedy Bóg w Twoim życiu zerwie zasłonę. Zerwie zasłonę tego, że słyszałeś milion, milion historii na temat, jaki jest Bóg. Ale te wszystkie są nieprawdziwe. Może dzisiaj Bóg zerwie tą zasłonę, która po prostu odgradzała Cię i mówiłeś, że nie jesteś godzien, aby przyjść do Boga. Może dzisiaj ta zasłona będzie zerwana, która, która mówi o tym, że Ty się tak nie wychowałeś, więc to nie jest dla Ciebie. To jest dla Ciebie. I dzisiaj Bóg chce odrzucić ten głaz, który zasłania Ci Jego. On odrzuca głaz, On zwyciężył. Dlatego stańmy teraz razem i módlmy się. On odrzuca ten głos, Zrywa zasłonę. Zamienia ciemność w jasność. Nasz Bóg. Nasz Ojcze nieskończony. Wszystko stworzyłeś Ty. Wszechmolony. Świętego Ducha Mocą poczęty został Syn Jezus nasz Zbawca Tak ja wierzę w Boga Ojca W Syna, którym Jezus jest Wierzę też w Świętego Ducha Bóg jest w osłowaniu. Wierzę także że w zmartwychwstanie, że powstaniemy znów Wyznaję to, wierzę w imię Jezus. Śpiewajmy nasz sędzio, nasz obrońcy, nasz sędziow. Życie wieczne, że na ziemię przyszedł Bóg, wierzę we wspólnotę świętych i święty Kościół Twój, wierzę w nasze zmartwychwstanie, gdy Jezus przyjdzie znów, wyznaje to, wierzę w ich się z tego cieszyć. Bo zrobiłeś tak niemożliwą rzecz, że nic, nic w stanie Cię powstrzymać. choć przeciwności mur drogę zagracał wciąż. Ty nie zawiądłeś nigdy mnie Choć nic nie zmienia się Bitwa wygrana jest Ty nie zawiądłeś nigdy Zawsze ten sam, wielka jest wierność Twa, wierność Twa. Wciąż troszczysz się, zaufam Ci. nadejdzie dzień w końcu nadejdzie dzień, dzień. Zawsze ten sam, wielka jest wierność Twa, wierność Twa. Kościele, wciąż, wciąż troszczysz się, zaufam Ci Ty. w swoim zmartwychwstaniu po trzech dniach. Bo Ty obiecałeś i wykonało się, bym ja mógł żyć, by moi przyjaciele mogli żyć, by moja rodzina nie umarła, tylko żyła wiecznie w niebie, tam gdzie jest nasz dom. Jezu Jezu Bądź wywyższony Jezu Dziękujemy Ci za to, że Ty zwyciężyłeś Że wygrałeś tą wojnę Dlatego teraz tutaj stoimy i dlatego tutaj uwielbiamy Dlatego wywyższamy Twoje imię Amen. Witaj Kościele. Kochani, pierwszego dnia tygodnia słyszeliśmy dzisiaj, kobiety przyszły do grobu Jezusa i zobaczyły aniołów, którzy zadali im konkretne, proste pytanie. Może nawet w tym pytaniu jest odrobina pretensji. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Wiecie, ta prosta, to proste wyznanie Kościoła, to proste wyznanie Kościoła, które co roku powtarzamy. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Jest radością, jest świadectwem, jest mocą, jest motywacją Kościoła od dwóch tysięcy lat do tego, by Kościół działał i głosił Ewangelię, niósł światu dobrą nowinę i nadzieję. Bo w wierze Kościoła jest przekonanie, że nasz Pan żyje i panuje nad wszystkim. Jezus żyje i panuje nad wszystkim. Ale jest jeszcze jeden taki fragment słowa, który w kontekście dzisiejszego wydarzenia święta jest dla mnie poruszający, inspirujący. Troszkę wcześniej, przed wydarzeniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Pan Jezus mówi na swój własny temat. Zapisuje to Ewangelia według świętego Jana, 11 rozdział 25-26. Takie słowa Jezus wypowiada na swój własny temat. Jam jest... Zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Znamy tę historię. Przyjaciel Jezusa, Łazarz, choruje. Znamy tę historię, ponieważ w tej historii i w kontekście tych słów jest właśnie choroba. Jest właśnie choroba kogoś, kto jest drogi sercu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Te słowa, które Jezus wypowiada na swój temat są też w kontekście dziwnego zachowania naszego Pana Jezusa Chrystusa wobec próśb osób, które naprawdę kochał. Słowa te padają w kontekście rozczarowania, goryczy, żalu do Jezusa, że się spóźnił i że nie wysłuchał próśb swoich własnych przyjaciół. Te słowa o zmartwychwstaniu padają też na krótko przed śmiercią i zmartwychwstaniem naszego Pana, zapowiadając, gwarantując efekt tego, co ma się niedługo zdarzyć śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ale co te słowa znaczą dla nas? Tak się zastanawiam. Co te słowa znaczą dla nas? Co to dla nas znaczy dzisiaj, że Jezus zmartwychwstał i żyje? Co to dla nas znaczy, że Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem? Co to znaczy dla mnie dzisiaj w tej małej apokalipsie, która dzieje się na naszych oczach w kontekście epidemii, i kryzysu ekonomicznego, który, który coraz bardziej dotyka wielu z nas. Co te słowa dla nas znaczą? Spróbujmy dzisiaj dotknąć chociażby niektórych odpowiedzi związanych z tymi pytaniami. Nie wiem jak wy, ale ja, kiedy myślę o zmartwychwstaniu, o Wielkanocy, o wielkiej nocy, o tym radosnym wydarzeniu, Jakoś nie mogę oderwać się i nie mogę nie wspomnieć o czymś z tym związanym, czyli z Wielkim Piątkiem. Nie mogę oderwać się od Wielkiego Piątku, mówiąc o Wielkanocy, bo myślę sobie, że te dwa wydarzenia, to dwie strony tego samego medalu, one nie mogą bez siebie istnieć. Nie możesz, mówiąc o krzyżu, zapomnieć o... Wielkiej Nocy o Zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie możesz mówić o Zmartwychwstaniu Chrystusa zapominając o Wielkim Piątku. Te dwie rzeczy są ze sobą ściśle związane. I ja też chciałbym, żebyśmy w tym dzisiejszym kazaniu o Zmartwychwstaniu Pana chociażby trochę wspomnieli o Jego śmierci. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na wydarzenie Wielkiego Piątku, ale nie z perspektywy Boga i Jego wspaniałego dzieła zbawienia, ale z perspektywy losu konkretnego człowieka. Bo ta historia wielkopiątkowa, to co się stało w Wielki Piątek i co obchodzimy w Wielki Piątek, to bardzo ludzki lęk, bardzo ludzki ból, bardzo ludzka śmierć konkretnej osoby. Konkretnej osoby. Bo wtedy człowiek Jezus zmierzył się z całym horrorem tego co czytamy o Wielkim Piątku. Zmierzył się z tym wszystkim bez żadnego znieczulenia. On nie był na jakimś oddziale chirurgicznym, na sali operacyjnej, gdzie ktoś podał mu środki znieczulające i powiedział, ok, teraz troszeczkę pomajstrujemy przy Twoich ranach. On doświadczył tego na własnej skórze, na własnym ciele. Przeżył cały horror Wielkiego Piątku, cierpienia, Rozpaczy, biczowania, umierania, końca swojego, całym sobą, każdą częścią swojego ciała, każdą częścią samego siebie, każdą komórką nerwową. On to wszystko przeżył na sobie. I wiecie, kiedy myślę o tym z tej perspektywy człowieka, to zawsze mi się przypomina film Pasja Malagipsona, bo wydaje mi się, że on właśnie to ludzkie cierpienie Chrystusa bardzo mocno w tym filmie uwypuklił. Ale mówię to dlatego, że to było prawdziwe cierpienie. Jezus tam wtedy, w kontekście Wielkiego Piątku, autentycznie cierpiał fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Lęk, którego doświadczył był rzeczywistym lękiem. Rany, które mu zadano były prawdziwymi ranami. Samotność i opuszczenie przez Boga Ojca było realnym doświadczeniem. Śmierć i ostateczny kres Jego życia było prawdziwym zgonem, prawdziwym końcem. Ciemność, której wtedy doświadczył była prawdziwą ciemnością. Piekło, którego, do którego musiał stąpić, jak mówi Słowo, było prawdziwym piekłem. Słuchajcie, kiedy mówimy o śmierci Jezusa Chrystusa, to nie mówimy o jakiejś budującej metaforze albo budującym micie dotyczącym ludzkiej egzystencji. Mówimy o prawdziwym losie człowieka, konkretnego człowieka, Jezusa Chrystusa, który, i chcę to bardzo mocno powiedzieć, świadomie, świadomie przyjął na siebie ten los. I możesz zadać mi, ja też zadaję to pytanie, dlaczego to zrobiłeś, Panie? Dlaczego On to zrobił? Jedyna odpowiedź, jaka mi się ciśnie dzisiaj na usta, to takie stwierdzenie, On to zrobił, by wejść w nasze buty, gdy to my czujemy się samotni. On to zrobił, żeby wejść w nasze buty, gdy to my czujemy się opuszczeni przez Stwórcę. On to zrobił byśmy my, by wejść w nasze buty, kiedy my czujemy się oddzieleni od Boga. On to zrobił, żeby wejść w nasze buty, kiedy my czujemy, że przeżywamy swoje własne lęki, swój, swój lęk o przyszłość. On to zrobił, żeby wejść w nasze buty, wtedy, kiedy doświadczamy, naszych osobistych porażek. On to zrobił, żeby wejść w nasze buty, kiedy przechodzimy przez nasze własne ciemności i brak nadziei na przyszłość. On to zrobił, żeby wejść w nasze buty, kiedy żyjemy w strachu o siebie, o bliskich, o naszą przyszłość. Wiecie, myślę sobie, że On to zrobił po to, żeby wziąć na siebie też to doświadczenie, to przeżycie, jakie charakteryzowało jego przyjaciół w tej historii o Łazarzu, o chorym Łazarzu. On wziął te wszystkie nasze bolesne doświadczenia na siebie, założył je na swoje ramiona i zaniósł na krzyż Golgoty. Zaniósł na krzyż Golgoty z całym naszym lękiem, z wszystkimi naszymi słabościami, także z tym lękiem, którego dzisiaj doświadczamy, związanym z epidemią, z kryzysem, z pytaniem o to, co dalej, co kiedyś. Ja mógłbym powiedzieć, że Jezus przeżył ten Wielki Piątek albo wziął ten Piątek na siebie, Wielki Piątek na siebie i krzyż na siebie, żeby stać się całym naszym strachem. On stał się wtedy całą naszą bezsilnością. On stał się wtedy całą naszą samotnością, całym naszym cierpieniem, całą naszą porażką. On tym wszystkim, co Ciebie obciąża, co Ciebie dołuje, On tym wszystkim się stał wtedy i przybił to do krzyża. Wiecie, tak sobie myślę, że On wtedy Wziął to wszystko na siebie, żeby to obciążyło, przygniotło i zabiło tylko Jego, bo już nikogo nie musiało zabijać i niszczyć i obciążać. On to zrobił, żeby to obciążyło Jego życie i Jego śmierć, a nigdy już nie obciążyło Ciebie. Tak sobie myślę, że On to wtedy wziął, przybił do krzyża, i zabrał ze sobą do grobu. Zakopał to dwa metry pod ziemią. I tam zostawił. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że ten piątek daje ci prawo przynieść do niego całe twoje obciążenie? Wszystkie twoje lęki, obawy, porażki, słabości i zostawić u stóp Jezusa. A on bierze to i przybija do krzyża, bo krzyż jest aktualny. Moc tego krzyża jest aktualna. Dzisiaj możesz zostawić u Niego wszystkie ciężary i lęki. A On je zabiera ze sobą. Dwa metry pod ziemią i tam je zostawia. Obciąża siebie, żeby to nie obciążało już Ciebie. Ja w to wierzę. I myślę, że masz dzisiaj okazję do tego, by o tych swoich ciężarach z Nim porozmawiać. A On wie, co z tym zrobić. Zostaw je u Niego. Ale oczywiście zaraz potem następuje druga część tej historii. To jest ten dzień, który dzisiaj świętujemy. To jest ogromna radość Wielkiej Nocy, kiedy dowiadujemy się wszyscy, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał i żyje. I to jest niesamowita wiadomość, bo Jego zmartwychwstanie pokazuje nam, że śmierć już nad Nim nie panuje. Że to, co jest w tym świecie nieodwracalne, nie ma mocy nad jego życiem, nie ma wpływu na jego życie, to on panuje nad śmiercią, a nie śmierć panuje nad nim. To, co wszystko, wszystko dookoła nas, wszystko, co żyje dookoła nas, jest obciążone śmiercią, wcześniej czy później. Ta śmierć dotyka wszystkiego, co żyje, a jednak... On nad nią panuje. To nie ona ma ostatnie zdanie. To nie ona ma ostatnie słowo dotyczące historii, świata i nas. Do Niego należy ostatnie słowo w historii naszego życia. Dlatego, kiedy myślę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, to myślę, że ono jest dowodem. Ono jest potwierdzeniem. Ono jest Bożą gwarancją, że wszystko, co Jezus mówi o sobie, że wszystko, co Jezus mówi w kontekście swoim o nas, jest absolutną i niezmienną prawdą, która istnieje na wieki. Bóg gwarantuje mocą zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, że wszystko, co Jezus mówi o nas, że jesteśmy Jego przyjaciółmi, że ma dla nas mieszkanie, że przyszedł, żeby Jego ludzie mieli obfite życie, że to wszystko jest absolutną prawdą i sprawdzi się w Twoim życiu, wystarczy, że Mu zaufasz. To wszystko, co Jezus w Biblii robi w swojej publicznej służbie, to wszystko, co Jezus robi w tym konkretnym Jego chrystusowym charakterze działania i w tym Jego celu, jest nastawione na to, by... Od początku do końca, doprowadzić Ciebie do celu, jaki Bóg ma dla Ciebie. To jest zbawienie i życie wieczne. I On zaczął to robić i doprowadzi to do dobrego końca. Wszystko, co Jezus wziął na siebie, by zdjąć nas, z nas wszelkie obciążenie, wszelki grzech, porażkę, słabość, dając nam zbawienie, to wszystko jest tak i amen w Chrystusie. Jeśli się pytasz, a jaki masz na to dowód? Chrystus z martwych wstał. Prawdziwie z wstał. To jest dowód, bo On żyje. I ostatnie słowo we wszystkim należy do Niego. Z martwych wstanie. Z martwych wstanie. Mówi nam, że to, co Jezus zdjął z Ciebie i mnie w piątek, nie tylko zaniósł dwa metry pod ziemią, ale skutecznie to tam. Zostawił. Zostawił to w grobie, to umarło razem z Nim. I kiedy ufasz Chrystusowi razem z Nim, mówi słowo, wzbudzony jesteś do nowego życia, stare przeminęło. To, co ciebie do tej pory obciążało, jeśli zostawisz to Chrystusowi, przestanie ciążyć w twoim życiu, będziesz wolny, będziesz lekki, będziesz jak ptak. Swobodnie poruszał się przez tworzach. Bóg daje Ci w Chrystusie wolność. Zmartwychwstanie jest dowodem, że Jezus ma pełnię władzy nad wszystkim, co nas spotyka i tej władzy używa na naszego dobra. Zmartwychwstanie jest dowodem, że Jezus zrobił porządek z wszystkim, co stało na, na naszej drodze do pełni życia w Nim. Zmartwychwstanie Jezusa dało nam nowe spojrzenie, nawet na negatywne doświadczenia nasze żyć, naszego życia, bo w Jezusie Chrystusie, który żyje, Przeciwności stają się wyzwaniem, porażki stają się lekcją, cierpienie i nieszczęścia stają się okazją do rozwoju, a obecna ciemność dotykająca świat staje się dla nas, jak słyszeliśmy tydzień temu, możliwością do bycia światłem, świadectwem i znakiem wskazującym na Jezusa Chrystusa. Dlaczego to jest możliwe? bo On żyje i panuje nad wszystkim. Do Niego należy ostatnie słowo w historii tego świata, w historii Kościoła, ale nie tylko, w Twojej i mojej historii również. stanie, pozbawiło wszystkich naszych wrogów władzy i mocy nad nami. Oni już nie mają ostatniego zdania w Twoim życiu. Niezależnie od tego, co to jest. Dlatego Słowo Boże zachęca nas do tego, byśmy śmiało sobie poczynali z naszym życiem. Wiecie, ja lubię to określenie. Apostoł Paweł użył tego słowa, tego określenia w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, w dwunastym wierszu, w kontekście ewangelizacji świata powiedział, dlatego śmiało sobie poczynamy. To jest taka naturalna energia i odwaga, która wynika z przekonania, że Jezus żyje i nad wszystkim panuje. Ja mogę śmiało poczynać sobie z życiem, mogę śmiało w zaufaniu do Boga dążyć w przód mojego życia i zmierzać do wszystkich celów, które sobie wyznaczam, bo w Nim jest moc by osią osiągnąć każdy cel naszego życia, każde pragnienie naszego serca. Wszystko to, co jest zgodne z Bożą wolą, co jest zgodne z Bożym Słowem, staje się celem osiągalnym dla naszego życia. Ktoś powiedział, wiara nie sprawia, że wszystko staje się łatwiejsze. Wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa sprawia, że wszystko staje się możliwe. Wszystko staje się możliwe. Twoja historia, nawet jeśli ma zadziwiające zwroty akcji i jest pełna zygzaków, ostatecznie doprowadzi Ciebie do celu, jeśli wierzysz i ufasz Jezusowi. Bo On ma ostatnie zdanie w Twojej historii, w odniesieniu do Twojego życia i do wszystkich spraw Twojego życia. Nie musisz się bać przyszłości. Nie musisz się bać tego, co będzie za miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące. Nie musisz się bać, bo On żyje i panuje nad wszystkim. Nikt niczego nie wyrwał Mu z ręki. Nikt Go nie pozbawił władzy. On jest ponad wszystko. Nawet śmierć jest Jemu posłuszna. Nie ma imienia ponad Jego imię. On jest większy i wyższy ponad wszystko. To jest nasz Pan. Chrystus wstał. Prawdziwie wstał I króluje w swojej chwale dla Twojego i mojego dobra. Taki jest, taka jest moc zmartwychwstania. Ale wiecie, kiedy mówimy, że Chrystus umarł i że Chrystus zmartwychwstał i mówimy, że Chrystus żyje, to jest w tym przesłaniu jeszcze coś ważnego dla mnie tu i teraz osobiście. Jeśli On żyje, jeśli On żyje, to i ja żyć będę. Jeśli On zwyciężył, to i ja zwyciężę. Jeśli On pokonał przeciwności, to i ja pokonam przeciwności. Wiecie, Łazarz jest świadectwem człowieka, który umarł. Ale Jezus powiedział do Jego sióstr, nie patrzcie na Jego śmierć, patrzcie na mnie, patrzcie na mnie, a, a zobaczycie cud chwały Bożej. On, Jezus Chrystus, jest zmartwychwstaniem i życiem. Śmierć nad Nim nie panuje, ale On panuje nad śmiercią i nawet jeśli w Twoim życiu wydaje Ci się, że coś już umarło, to chcę Ci powiedzieć, On ma moc wzbudzenia zmartwych wszystkich rzeczy, które gdzieś po drodze w Twojej wierze, w Twoim życiu poumierały i wydaje Ci się, że one już są stracone bezpowrotnie. On jest żywy i On obdarowuje życiem. On żyje i Ty żyć będziesz. I to jest przesłanie wielkiej wspaniałej Bożej nadziei dla każdego z nas. Chcę Wam powiedzieć, że jestem głęboko przekonany że w Jezusie Chrystusie, który żyje, a w Nim żyjemy my, wszystko to, co wydawało Ci się, albo wydaje Ci się być stratą, może być przez Jezusa Chrystusa przywrócone w Twoim życiu do nowego, odrodzonego życia. Jeśli On przeszedł zwycięsko przez to, co było najgorsze w historii Jego życia, to i ja, i Ty przejdziemy przez najgorsze momenty naszego życia razem z Nim. Jeśli On pokonał swój kres możliwości, to Ty i ja w zmartwychwstałym Chrystusie również pokonamy kres swoich możliwości. Jeśli On poradził sobie z tym wszystkim, co na Niego spadło, również i my w Nim, w żywym Jezusie Chrystusie, poradzimy sobie z tym wszystkim, co spada na nas w codziennym naszym życiu. Ja wierzę, że w Jego zmartwychwstaniu i ja zmartwychwstaję. Wierzę, że z Nim, żywym Jezusem, ja ciągle wstaję do nowego życia mimo moich porażek. W Jego zmartwychwstaniu mogę otrząsnąć się z tego wszystkiego, co mnie obciąża, co jest moją porażką, co jest moją słabością i znaleźć w Nim, w Jego zmartwychwstaniu siły, by iść dalej za Nim, by dalej żyć dla Niego. On żyje i ja w Nim żyć będę. On żyje i Ty w Nim żyć będziesz. Nic Ciebie nie oddzieli od tej mocy zmartwychwstania, która jest w Chrystusie. Od tej mocy do ożywienia wszystkiego, o czym marzysz, żeby, żeby wróciło do Twojego życia. Może to dotyczyć pokoju? Może to dotyczyć jakiegoś błogosławieństwa? Może to dotyczyć Twojego osobistego życia, Twojej rodziny, Twoich dzieci. Może to dotyczyć Twojej miłości, która gdzieś się zagubiła, Twojej wiary, Twojej nadziei. W Nim jest moc, żeby ożywić wszystko. Jeśli On zmartwychwstał, jeśli On żyje, jeśli On zwyciężył, te rzeczy zmartwychwstaną w Tobie. On ożywi Ciebie. Razem z Nim będziesz zwyciężał. Odważnie idź naprzód przez swoje życie, ufając, że w Nim jest moc. Jest moc, która błogosławieństwem, łaską i pokojem obdarzy Ciebie przez wszystkie dni Twojego życia aż do samego końca w tym przekonaniu o mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w Twoim życiu. Odważnie poczynaj sobie z życiem. Nie bój się przyszłości. On nad nią panuje. Zostaw u Niego wszystko to, co Ciebie obciąża i rozpocznij z Nim nowe życie, zmartwychwstałe życie, pełne mocy i zwycięstwa życie. Amen. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj i myślisz sobie o różnych aspektach Twojego życia, które potrzebują ożywienia i odnowienia, to przyniesie w modlitwie przed Boże oblicze w Jezusie Chrystusie, a w Nim jest moc, by to, co umarło, zostało przywrócone do życia w Twoim duchowym życiu. Jeśli jesteś osobą, która jest może pierwszy raz z nami tutaj, nie doświadczyłeś łaski zbawienia w swoim życiu, ale chciałbyś tego doświadczyć, to przyjdź do Jezusa, a On duchowo może przywrócić Ci życie i sprawi, że Twoja przyszłość będzie lepsza niż Twoja przeszłość. Zaufaj Mu. On ma moc bezpiecznie przeprowadzić Cię przez życie. Tylko otwórz dla Niego swoje serce. Zachęcam Cię do krótkiej, prostej modlitwy. Panie Jezu, wejdź do mojego życia. Zamieszkaj w moim sercu. Jeśli tą prostą modlitwę wzniesiesz do Boga, Jego łaska zacznie działać w Twoim życiu i wszystko powoli będzie ulegało zmianie. Chciałbym się o Ciebie pomodlić, jeśli to jest Twoja modlitwa i błogosławić Ciebie. Boże Ojcze, Modlę się o to, żebyś błogosławił te osoby, które w swojej modlitwie dzisiaj przychodzą przed Twoje oblicze. Może zostawiają przed Twoim obliczem swoje obciążenia. Może zostawiają u Twoich stóp te sprawy, które gdzieś poumierały, a chcieliby, żeby ożyły. Panie, prosimy, byś był źródłem życia dla nich. Źródłem życia w tych wszystkich aspektach, które potrzebują ożywienia i odnowienia lub uwolnienia w ich życiu. Ale też proszę, byś błogosławił każdą osobę, która dzisiaj otworzyła swoje serce na Ciebie. Wejdź do tego życia, wejdź do tych serc i zacznij proces łaski, który zmienia i zbawia każdego, kto wierzy. Błogosławimy ich i prosimy, bądź z nimi i działaj w nich przez łaskę swoją. Amen. Ze słowo. Amen. Dziękujemy Pastorze za to słowo, które było pełne życia i pełne prawdy. Z martwych stały król, z martwych budzi mnie. Życie jest w imieniu Twym. Głoszę dziś zwycięstwo twe. Bo zmartwych wstały król, z martwych budzi mnie. W twoim duchu mogę wstać. Panie, tak bardzo Ci dziękujemy za ten wspaniały czas, który mogliśmy spędzić w Twojej obecności. Panie, dziękujemy Ci za to, że posłałeś swoje słowo, że poruszałeś nasze serca. I na koniec przeczytam fragment z listu do Filipian z czwartego rozdziału. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Bądźcie znani wszystkim ze swojej rzetelności. Pan jest blisko. Przestańcie martwić się o cokolwiek, Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie z trzech Waszych serc oraz myśli. Z Bogiem! Było to nabożeństwo Kościoła Zielonoświątkowego. Modlitwa została zarejestrowana w zboże przy ulicy Siennej w Warszawie. Rozpoczęła je Bogna Kuczyńska, a kazanie wygłosił pastor Arkadiusz Kuczyński. Zaśpiewał i zagrał zespół zboru.